Witamy wszystkich bardzo serdecznie po raz dziewiąty. To jest audycja 100 gram popkultury. Tym razem przy mikrofonie Łukasz i Kasia. Witam serdecznie. Ostatnio oglądaliśmy trochę ciekawych filmów, więc filmowo będzie naj, najwięcej w tym naszym dzisiejszym spotkaniu, ale nie zabraknie również książek oraz muzyki oraz przeróżnych ciekawostek ze świata książek, muzyki i tego wszystkiego, co jest związane z tematyką podcastu i audycji 100 gram popkultury. Będzie dużo powtórzeń. Dużo powtórzeń. Ale to wszystko po to, abyście nie zapominali tego, co. O, chciałem o czym jest podcast? O czym jest podcast? To jest podcast Audycja 100 Gram Pop kultury. O tym, co nas urzekło, co widzieliśmy, co czytaliśmy, co słyszeliśmy. Pierwszy film to Artysta. Tak, dokładnie. Film z 2011 roku. Do którego sceptycznie podchodziłeś? Oscarowe rozdanie. Ja o tym filmie wielokrotnie wspominałem, bo kiedyś od tematów muzycznych yy, podchodziłem właśnie do artysty. Grałem kilka numerów. Ale nie oglądałem. Ale nie oglądałem. Ja Ci powiedziałam, że to jest film Niemy, to, po, to nie bardzo tak chciałeś. No nie bardzo chciałem. Film Niemy, film Czarno-Biały, e, jakoś tak sobie odkładałem go na półkę. Kiedy sobie założyliśmy taki folder z filmami Oscarowymi i postanowiliśmy oglądać po kolei wszystkie filmy, które e, zostały nagrodzone Oscarami za najlepszy film w danym roku. Tak. ale nie wyszło. No, artysta w 2012 roku dostał właśnie Oscara yy, jako najlepszy film roku 2012, 2012, no i dostał jeszcze cztery inne Oscary, m.in. dla głównego aktora, m.in. za kostiumy i za muzykę, o której wcześniej yy, wspominałem. Aczkolwiek yy, jakoś człowiek tak bardzo się nie skupia na muzyce, yy, bardziej skupia się na całej historii, ponieważ nie ma słów, tak? Jest to film niemy. Dlatego z opartym tchem śledzi się przebieg filmu, aby nie uronić niczego, ponieważ tutaj właśnie jest ważne choćby nie wiem, jedno spojrzenie, które mówi więcej niż słowa. I o dziwo nie brakowało mi tego mówienia. I wiadomo, jak w filmach niemych od czasu do czasu pojawia się ta plansza, na której jest tekst, tak tutaj ta plansza pojawia się bardzo rzadko, a często można było coś wyczytać właśnie z ruchów ust aktorów, którzy pojawiali się na ekranie. No, no na ciężko. ekranie. Na ekranie, no bo tutaj mamy jakby dwie płaszczyzny, dwie płaszczyzny w tym filmie. Trzeba by było zdradzić rąbka, uchylić rąbka tajemnicy odnośnie fabuły, tak, yy, czyli jak y, film Niemy przeszedł w film z dźwiękiem? Nie, jest jeszcze, je, jeszcze od innej strony chciałam no, e, u, uchylić rąbka tajemnicy. O czym jest ten film? Artysta, o artyście. Artystą tutaj jest aktor. I jego pies. I jego pies. To jest film o robieniu filmów. Niemych. Niemych. I teraz można dodać, że o czasie, w którym filmy Nieme e, przeszły w erę filmów dźwiękowych. Artysta I, i, I o jest... tym, jak to się odbiło na gwiazdach kina niemego. Tak, artysta był człowiekiem, który stwierdził, że filmy z dźwiękiem to jest jakiś wymysł. Wy sobie róbcie filmy z dźwiękiem, a ja pozostanę przy tym, na czym się świetnie znam. I dalej będę y, aktorem, który gra w filmach niemych. Wychodzi mi to świetnie, dalej będzie mi to wychodzić świetnie, a wy umoczycie kasę. I tak generalnie film mi się bardzo podobał, aczkolwiek największe wrażenie zrobił na mnie pies. <głos> który uratował swojego pana z <głos> tarapatów. Z biegiem okoliczności główny bohater poznaje pewną kobietę. Początkującą aktorkę. Początkującą aktorkę, która przez to, że go spotkała, jakby zaczyna piąć się po szczeblach kariery i mhm. później wyciągnie do niego pomocną dłoń i w tych czasach, w których on już a może nie zdradzajmy tutaj tak, fabuły tak, trochę to się za bardzo zapędziłem. za bardzo się zapędziłem, warto obejrzeć artysta jest taki jeden bardzo ciekawy zabieg w tym filmie bo jak cały czas tłem filmu jest muzyka to w jednym momencie tego filmu mamy jakby zaznaczoną granicę przejścia z filmów niemych do filmów dźwiękowych. Sen. Tak. Główny bohater ma sen i w tym śnie właśnie pojawiają się dźwięki, które są dla niego y, nieznośne. A on sam y, traci głos. A on tak. Żeby było ciekawiej. Y, warto obejrzeć Warto obejrzeć. Ja na początku, tak jak tutaj już Kasia wspomniała, byłem sceptyczny, jeżeli chodzi o artystę, nie chciałem się przekonać, ale gdy już zaczęliśmy oglądać. Znaczy, nie tak, że nie chciałem się przekonać, tylko to jest. Nie, wcześniej po prostu filmy, który ja wybierałam, mnie bardzo przydał Ci do głosu typu Ja, Frankenstein. No tak. Siłowca troli. No, Łowca troli akurat no, ale dał też radę. Tak. Artysta był tym filmem, który chciałem obejrzeć, ale odkładałem go jakby na. Koniec listy. Koniec listy. Koniec listy. No co, może można więcej dodać na temat. Yy... Yy, ja osobiście nie znałam wcześniej yy, głównych bohaterów z żadnego filmu, lub po prostu była taka charakteryzacja, że nie kojarzyłam za bardzo. No tak, nie wiem, je, czy ty się spotkałeś wcześniej. Nie, no jeżeli ktoś e, zacznie oglądać ten film, to na pewno Johna Goodmana no będzie... No tak, gra... ale chodzi mi o parę głównych bohaterów, tak? No tak. no Bohaterowie główni tutaj są jakby mniej, mniej znani. E, John Goodman się rzuca w, w oczy, bo to jest aktor znany i lubiany z wielu filmów różnych. E, James Cromwell, to, tak, też, no to te, tak, też, ta, znany, też taka osoba, my. która nam się tutaj gdzieś przewijała wcześniej w innych pozycjach filmowych. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział artysty, jeżeli ktoś chce nadrobić Oscarowe filmy, no to może zrobić sobie przerwę, zatrzymać się na roku 2011 i obejrzeć film, który rok później podczas gali Oscarowej zdobył tą statuetkę Oscara jako najlepszy film roku 2012. To może teraz do klimatów książkowych. Ja jestem ca cały czas yy, pani Janna Bator, przewija się u mnie ze strony na stronę. Jak krew z nosa. Czyli. Jak krew z nosa. A ty masz coś yy, ciekawego z tematyki, tak. którą ja ostatnio traktuję po macoszemu, bo chyba dawno, dawno nie czytałem nic z fantastyki. Ruda Sfora, Maja Lidia Kosakowska. W ogóle zacznę od tego, że moim zdaniem szata graficzna jest świetna. Zresztą fabryka słów raczej bubli nie wydaje. Bardzo ładna okładka, bardzo ładna grafika. W środku są też obrazki, które nadają charakteru treści. I też mi się podoba, to że jest zakładka, taka tasiemka. Dzięki czemu człowiek nie musi się martwić, że gdzieś zgubi albo nie będzie miał przy sobie. Także tutaj duży plus dla fabryki. No, nie wiem, ja bym miał problem, bo ja sobie lubię różnymi dziwnymi rzeczami zakładać. To bilet, to kupon, lot, to ostatnio zakładkę. Do każdej książki inną zakładkę biorę. Za każdą razem I Jesteś ciekawy? Ruda sfora. Tak. Tutaj jakiś y wyglądek, czaszka y z z z wykonana z drewna. Generalnie całość jest osadzona w mitologii, legendach syberyjskich, gdzie mamy Serkena, który jest starym szamanem. Po jego śmierci jego następcą ma zostać wnuczek Serkena, Ergis. Niestety pojawia się Dyraj Bogoj, który jest oszustem, wspieranym przez nożownika Wasyla, I Ergis trafia na skraj śmierci, truty przez draja. Przy okazji traci całą swoją rodzinę. To też możemy znaleźć w opisach, których jest dużo w internecie, także nie zdradzam jakoś za bardzo treści. Ergis wyrusza w podróż, poszukiwanie swojej duszy w zeświatach, przekracza przez poszczególne nieba, aż do dziewiątego, gdzie ma nadzieję spotkać samego Stwórcę. Przy okazji spotyka Eleja, czyli syna Wilka, który jest także piśniarzem. Ergis porusza się na kulawym mówiącym koniu. Które ma na imię bębenek. Brzmi świetnie. No. To mi zaczyna przypominać yy, spotkanie temu, czy dwa spotkania temu, Arek opowiadał o, o, o lisie jakimś mechanicznym. To, to mi takie klimaty przypominałaś. Tak. Jest też Tupilak i Waszka. Tupilak to jest stwór z ludzkich kości i różnych szmatek ożywiony. I tu Jaryma się także pojawia. To jest córka Boga Ognia. To takie najważniejsze postacie, które, się, które występują w powieści. Ja bym się pokusiła także o stwierdzenie, że to jest powieść antropologiczno-historyczna, ponieważ jest świetnym świadectwem wierzeń właśnie tej mitologii syberyjskiej. I ogólnie w całej książce właśnie chodzi o to, aby odzyskać utraconą duszę i ocalić od zapomnienia wierzenia tego ludu, tak, jakutów. Mistrzowskie zakończenie. Nie mogę niestety o nim nic powiedzieć, ponieważ jest... Yy... Nie, po prostu każdy musi przeczytać, nie powiem więcej nic na ten temat. Natomiast jeszcze krótko o samej rudej sforze. Ruda sfora są to yy, takie... Stwory mechaniczno-organiczne, czyli poniekąd z tkanki organicznej, metalu, pokrywa je taka rdza zakrzepłej krwi, zieją nienawiścią, są siłą naprawdę niszczycielską i nie ma końca ich, czyli jedne są zabijane, na ich miejsce od razu pojawiają się kolejne. I ruda sfora nie jest tym, czym się wydaje, aż do samego końca. Tak samo sama ta podróż, można ją porównać do filmu Drogi te wszystkie przygody, które spotykają Ergisa nie są tym, w czym myślimy. Także naprawdę moim zdaniem bardzo warto czytać tę książkę. Poza tym, mimo tego, że ma sporo stron, prawie 500, czyta się ją bardzo szybko. Jest wciągająca, ciekawa. Nie jest to jakieś tam love story, że nie wiem, elf kocha ogra. Nie zakładam. Nie ma jakichś wampirów, wilkołaków. Naprawdę kawał dobrej fantastyki, książki. książki. I powiem szczerze, że ja bardziej wolę kosakowską niż Sapkowskiego. O, proszę. To może się przekonam i rudą sforę połknę jako właśnie lekarstwo na odstawienie fantastyki w kąt. Nie, naprawdę, polecam. Tak samo Grzędowicza. Jeżeli nie miałeś styczności jeszcze. Jeżeli chodzi o takie klimaty fantastyczne, to, to książka, która największe wrażenie zrobiła na mnie kupę lat temu. Nie, nie przypomnę sobie ani tytułu, ani autora tej książki. Główny bohater mieszkał na skraju lasu i co jakiś czas wyruszał do tego lasu i zdarzało się, że nie było go na przykład przez cztery dni, nie było go przez 10 dni, nie było go przez 14 dni. Y w rzeczywistym świecie. Ale gdy on wchodził do lasu, to on na przykład przez 6 miesięcy tam wędrował, jeździł na koniu, walczył z jakimiś ludźmi, przeżywał przeróżne przygody. Czyli w lesie akcja toczyła się przez 6 miesięcy, on wracał i tak jakby go nie było cztery dni na przykład. Mhm. I docierał do jakiejś ściany ognia, czegoś takiego. Generalnie książka bardzo fajna i, i może ktoś z słuchaczy kojarzy o czym ja mówię. Może ktoś pomoże mi przypomnieć sobie, co to byłoby sięgnąć po to i odświeżyć sobie historię. A w ogóle kiedy ostatnio czytałeś coś z fantastyki? No nie wiem, próbuję sobie przypomnieć, ale... Właśnie nie, nie widziałam Cię chyba nigdy z taką książką. No bo jest tyle różnych innych książek bliższych rzeczywistości, że jakby czasami nie chce się odkleić i oderwać w tamte strony. Ale... Nie wiem, ja na przykład nie lubię książek, yy, zresztą wiesz, tak samo jak filmów yy, takich, gdzie trup się gęsto ściele, tak, jest dużo krwi, gwałtów, yy, na przykład nigdy nie obejrzę róży, yy, co ty ten film widziałeś, ja, ja, ja po prostu nie nadaję się do takich filmów, i, i ty bardziej w tych yy, klimatach, ja natomiast bardziej uciekam w fantastykę, bo tego wszystkiego na co dzień jest za dużo, z każdej strony jesteśmy bombardowani tymi negatywnymi informacjami, i trzeba też czasami od tego uciec. Znaczy, to nie chodzi o to, że, że szukam negatywnych treści w książkach. Zresztą fantastycznych, tak? Też masz tutaj. No, nie tak, wiem, ale chodzi mi o to. morderstwa, kryszle. Ale wiesz, że to nie jest coś takiego, co nie wiem, miało miejsce po wybuchu jakiejś bomby atomowej naprawdę i nikt nie opisuje tego, jak i później na przykład nie wiem, dzieci pokaleczone są, tak? A są takie książki. Czy, książ czy książki z okresu wojennego czy międzywojennego no tak, ale sporo tego co czytamy na co dzień to jakby z założenia jest fikcja literacka i tego się trzymamy, że to jest coś co może się wydarzyć może się wydarzyło może ktoś przeinaczył swoje wspomnienia bądź cudze wspomnienia, opisał to w postaci książki, ale wcale tak nie musi być no, no. ale jakie filmy najbardziej zachwycają? My, ale dlaczego twierdzisz, że zachwycają? Ja o nich najwięcej mówię, dlatego, że w jakiś sposób yy, powodują, że yy, kończę oglądać film i, i chodzę jeszcze przez cztery dni i on we mnie siedzi. No właśnie, widzisz, bo ty, ty lubisz I takie mocne kino, prawda? To, to nie chodzi o to, że lubię. Takie skopem. Nie chodzi mi o to, że tam mają się zabijać, tylko takie, które daje do myślenia, prawda? No nie, ja w ogóle lubię kino, tylko no i, i jeden film... Inaczej nam nie działa niż drugi film. Tak. I dlatego może, tobie może się wydawać, że jakiś film zrobił na mnie ogromne wrażenie, yy, właśnie przez to, że, że, że ten film gdzieś we mnie siedzi i tam ta, ta historia się kotuje. Nie jest tak, że kończę oglądać, nie wiem, jest jakaś luźna komedia, tak? Mhm. Kończę oglądać film, pośmiałem się, fajnie, świetnie się bawiłem i mogę o nim nie myśleć, za dwa dni kogoś spotkam, śmiało polecę yy, ten film, bo to jest dobra komedia, nie wiem, dobre 90 minut yy, rozrywki. Ale nie potrzebujesz czegoś takiego właśnie, żeby się zresetować, odstresować, odmurzyć? Ale czasami tak. I dlatego, yy, dlatego jakby, yy, no nie wiem, z, z góry nie karcę wszystkich yy, filmów, Owszem, narzekam na to, że kondycja polskiej komedii jest żadna. No to prawda. I dlatego, nie wiem, wolę sobie czasami obejrzeć, nasz kurczę, Adama Sandlera w jakiejś <głos> komedyjce takiej. Ale, ale zobacz, bo to na przykład, jeżeli chodzi o polskie kino, to tylko odrzucasz polskie komedie. Ja ogólnie jakoś nie trawię polskiego kina, bo mi się wydaje, że w Polsce jest wszystko przerysowane. Czyli albo kiczowata komedia, w której starają się napchać wszystkiego, co widzieli w Hollywood, Albo znowu idą w drugą stronę, czyli strasznie szokowanie, tryskanie krwią, policjanci, którzy, nie wiem, sypiają z prostytutkami, takie strasznie to jest, nie ma jakby nic pośrodku, tego mi brakuje. Nie, wydaje Ci się, że nie ma nic pośrodku. Po prostu sporo tych filmów gdzieś przechodzi bokiem nawet niezauważone, albo po prostu nie chcesz zauważyć tych filmów. A inna jest rzecz też taka, że staramy się jakby wypośrodkować, jeżeli ty nie oglądasz yy, tego, co w polskim kinie mogłoby być ciekawe, bo z założenia go odrzucasz, więc ja to oglądam sam i mi to gdzieś umyka. Nie brakuje dobrego polskiego kina. Ja wiem, że czasami ono jest przerysowane, ale yy, no, nie wiem, z czego to wynika? Z tego, że... że yy, każdy, kto chce zrobić film, a nie ma środków, nie ma y, sponsora, nie ma y, kogoś, kto wyłoży pieniążki, musi się po prostu modlić o to, że Polski Instytut Filmowy Czyli to, to wszystko, co oglądamy, to jest Kwestia tego, kto zasiada w Polskim Instytucie Filmowym, czyli w nie Polskim Instytucie Filmowym, e, lubię albo w ogóle totalnie głupie komedie, które nic nie zmuszą... Nie, zwłaszam, właśnie, nie, to, nie to, jest ta, to jest ta druga strona medalu. Tutaj e, najlepszym przykładem tego jest e, kadzwawa, która jest wałkowana już jako przykład e, d, d, dna. To już po prostu d, to jest zaciąganie mułu z dna mhm. e, Kacwawa. I tutaj pieniążki wyłożył producent. Pan, który też inne filmy kiedyś sponsorował, bo tu jest prosta konstrukcja. Wkładam pewną kwotę, zatrudniam gwiazdy polskiego kina, które zagrają mi cokolwiek, jeżeli trzeba będzie to, to wazonik zagrają. I ten film ma zarobić tyle i tyle, bo kilka milionów Polaków pójdzie na komedię, która jest denna po prostu. Mhm. No i tutaj, tutaj pierwszy raz się okazało, że, że ludzie zbojkotowali coś, co było dwa metry po, poniżej dna, czyli już tam siorbanie muł. No może i tak. Ale faktycznie jest pol, parę takich dobrych filmów polskich, gdzie są jakby tam po środku, Czyli nie Drogówka, ani nie, nie wiem, Kacwawa. a Ale mi się wydaje, że one są raczej takie starsze, bo z takich nowości to nic takiego nie kojarzę to bym naprawdę chciała obejrzeć. To może na następny odcinek przygotujesz coś z tych filmów pośrodku. A jest jeszcze, jest jeszcze tego typu historia, że często do środków finansowych, często do kamery są dopuszczone osoby, które w jakiś sposób są wyraziste. I te osoby się wybijają. No może i tak. No tutaj jakby nie... No, można by było jeszcze szukać jakiegoś rozwiązania pośrodku, tak? Po no ci... prostu my, my nie dojdziemy do porozumienia, gdyż nasze zdania tak się różnią. To jest odwieczny nasz problem, jeśli chodzi o polskie kino. Natomiast jeśli chodzi o polską literaturę, wracając jeszcze na chwilę do Kosakowskiej, to uważam, że jest za mało doceniana w Polsce. Bardzo się zachwycają wszyscy, nie wiem, literaturą tą zagraniczną, Yy, też fantastyką, gdzie w Polsce naprawdę mamy dobrych pisarzy i wydaje mi się, że są za mało jakoś rozreklamowani na przykład yy, Kosakowska yy, w wiatru był naprawdę dużo, dużym nakładem była promocja natomiast Ruda Sfora tak trochę bez echa przeszła, gdzie moim zdaniem ona jest dużo lepsza niż w wiatru tak w ogóle kwestia czytelnictwa w Polsce to jest coś, nad czym można zapłakać, bo ludzie czytają mało i jest ciężko w ogóle polskim y, pisarzom. No to jest jakby y, ciężko w ogóle powiedzieć, że to jest praca dla kogokolwiek, bo nieliczne osoby są takie, które zarabiają na pisaniu. I, i jak kiedyś można by było wymieniać na y, palcach u jednej dłoni, no to teraz może jest odrobinę lepiej, ale ciągle słabo. Tak? To, to tam nie ale, wiem, Pani Grochola się może chwalić, czy sprzedała książki na, na miliony. Tak, ale jeszcze coś takiego, że e, młodsze pokolenie, młodsze, czyli mam na myśli też, też nasze, tak? Jeżeli sięgają po książkę, to tylko dlatego, że była zrobiona ekranizacja. Byli w kinie. Nie, ja tak nie robię. A jak, ale ja nie mówię, że my, tylko A. ogólnie w Uf. Polsce. Tak, czyli na przykład Zmierzch zrobił taką wielką furorę i raptem zaczął się sprzedawać te książki. Albo wszyscy teraz y, czytają Grę o Tron, bo oglądają serial. Tak, dokładnie. E, w Polsce, no, w polscy aktorzy nam umykają, aczkolwiek jedna rzecz mnie y, pociesza, to, że naprawdę jest bardzo duży rynek książek dla dzieci i młodzieży. I ten rynek się rozrasta, coraz fajniejsze pozycje się pojawiają, więc rodzice czytają jednak mimo wszystko dzieciom. Cała i młodzież Polska też czyta dzieciom. Czyta. Także to jest pocieszające, naprawdę, bo gdyby nie mieli zbytu, to by ten rynek tak bardzo się nie rozwinął. Jeszcze na, na zakończenie tego wątku, bo musimy przejść dalej, czeka nas kolejny film, to jeszcze chciałem dodać, że jakby, polscy autorzy zapatrzyli się troszeczkę na ten rynek skandynawski i teraz u nas y, znowu wraca do łask y, kryminał. kryminał. Tak, ale o tym, o tym za chwilę. Kolejny film, który widzieliśmy całkiem niedawno, to film... Sierpień. Tak, fi hrabstwie Osycz. film, który nazywa się Sierpień w hrabstwie Osycz z 2013 roku. Dramat, komedia. Więcej było y, dramatu, czy więcej było komedii dla Ciebie w tym filmie? Dramatu. Mhm. Aczkolwiek dramatu takiego y, bardzo przerysowanego, że, te, y, że dramatyczne y, sceny wydawały się komiczne. Ale mimo wszystko z, z zasady ten film miał pokazać dramaturgię. Właśnie tego, że życie kołem się toczy i wszystko do nas wraca, czy tego chcemy, czy nie. I że ym, pomimo wszystko, im bardziej się staramy, tym bardziej popełniamy błędy naszych rodziców, naszych przodków. Ale to też dodaj, że film obejrzałeś dzięki moim namowom. Też, no, też, tak, no tak, oczywiście. No tak, oczywiście. Też sceptycznie się nastawiłeś. Ale z, zaczęło żreć po dwóch minutach. Tak. Zaczyna się film jeden z głównych bohaterów i jednocześnie osoba, znaczy osoba która w filmie pojawia się tylko na kilka minut, ale jakby wyznacza pewien kierunek dalszej fabuły. Ojciec, ojciec rodu, który tłumaczy, tłumaczy osobie, którą przyjmuje jako... Rdzennej Amerykance. No, rdzennej Amerykance, Indiance, nieważne. Tłumaczy jej, że... Jak nieważne, że to jest też jeden jakby z wątku Chcę wytłumaczyć, dlaczego, chcę wytłumaczyć, dlaczego żarło. Żarło dlatego, że facet tłumaczył tej świeżo przyjmowanej pomocy domowej komuś, kto miał im pomóc w gotowaniu i jakichś takich czynnościach domowych i tak że, że tutaj jest taka historia, że on sobie popija, a jego żona bierze leki. Jest I sobie, manką, i, sobie nie, sobie, nie raga. i sobie nie wchodzą w drogę. Tak. Nie? tak, ona toleruje jego picie, a on toleruje jej branie leków i stwierdziłem, że będzie nieźle. Tak. A generalnie, generalnie film jest o tym, że ten, ta, ta, ten główny bohater, ten, który wprowadza nas do tej całej historii, w pewnym momencie. Yeah. Zanim umiera, to ginie. Zaginął. Ginie? Facet, facet zaginął. Poszedł i nie wrócił. I matka yy, bie, bierze, pierwsze, bierze... Pierwsze, co zrobiła żona? No, nie zdradzajmy takich szczegółów. Ale to jest ważne, moim zdaniem, dla reszty fabuły. Pierwsze, co zrobiła żona, to pojechała do skrytki, w której mieli kosztywności. Tak, I opróżniła depozyt. No, no. Okej. Okay. To jest ważne. Facet zaginął, e, babka bierze, sięga po telefon, dzwoni po swoje córki, które y, jedna jest na miejscu, a dwie wyjechały i przez co wszyscy mają do niej żal. No i rozpoczyna się, tak? Poszukiwanie ojca, później pogrzeb, później stypa. No i tutaj właśnie miesza się komedia. Y, Ale może, kom może, komedia to, może zanim zdra... powiesz dalej opowiedz o obsadzie, bo obsada tutaj robi bardzo dużo. E, tak. Meryl Streep, e, Julia Roberts, Julia Roberts. E, Julia. Julia. Julia. Robert, Julia. Jesteśmy w Polsce i w Polsce mamy Julię, Robert. Iwan McGregor. Nie, to jest Ewan Mecy Gregor. MC. MC Gregor. Ewan MC, MC Gregor. Juliet Lewis. A jest jakaś charakterystyczna? No faktycznie. A z czego ja zna, znam panią? Juliet Lewis. Na no, pewno z czego znam, że na wielu filmach grała. I często właśnie taką postać femme fatale. Tak jak Tutaj, w tym filmie. O! W rodzonych mordercach grała. I w zmieszku do świtu. Czyli tak, znamy panią. Obsada jest naprawdę fajna. Yy, bardzo fajne są te wszystkie sytuacje, w których te takie mocne charaktery ścierają się. No, zazwyczaj z Meryl Streep, bo ona jakby Ale tutaj, tutaj nadaje ton. Yy, tak, największy show moim zdaniem robi Meryl Streep i Julia Roberts. O dziwo bo generalnie Julia tak średnio lubię, ale tutaj no, to takie sceny bardzo fajnie zagrała, takie dramatyczne typo. Julia Roberts ma taki up and down, jeżeli chodzi o filmy, mhm. ale to też wynika to też wynika z tego, w jakich filmach człowiek jest obsadzany. My, my w ogóle podchodzimy jakby z taryfą ulgową do kina amerykańskiego i do wielu aktorów, a którzy wydają nam się, ojejku, bo oni grali w takich fajnych filmach, ale oni też czasami zaliczają po drodze takie Katswawa. Mm -hmm. no, no może nie aż takie... Tak, Aczko jak Meryl Streep zdaniem nie zagrała w żadnym kiepskim filmie. No nie, no akurat nie chodzi mi o Meryl Streep, tylko mówię tutaj o, o, o Julii <gulia> Julie Roberts. Julii Julie, Julie, Julie. Julie. No i tak to wygląda. To chyba nie ma co się jakoś szczególnie rozwodzić. Ale ty, yy, ja nie oglądałam rzezi, ale mówię, że, że tak troszkę podobne do rzezi. Ja tak powiedziałem. W sensie, że wszystko się rozgrywa... Tam się wszystko rozgrywa jakby w salonie, w tym domu, tak? A, a, a. tak. I tutaj też jakby wszystko się rozgrywa w tej rodzinie. Oprócz tego pogrzebu, wszystko jest jakby na miejscu. W tym jednym domu, cała akcja się toczy i jakby cała akcja toczy się tam w przeciągu nie wiem, trzech, czterech, pięciu dni tak. bardzo, bardzo krótko i e, jakby jedno wydarzenie powoduje lawinę no może nie, nie to, że licznych wydarzeń, bo tam niewiele się dzieje tam niewiele się dzieje ale wiele sytuacji, które jakby trwały latami latami były skrywane wychodzi na jaw tak. wszystkie I, żale i to powoduje, że po prostu e, totalnie zmieniają się układy między matką a córkami między e, siostrami między e, mężami jed, mi. tak, jedną z córek a e, swoim kuzynem nie zdradzam nie zdradzam e, warto obejrzeć aczkolwiek w e, no tak, no, no to tr trzeba powiedzieć, że e, no właśnie Wygląda się z jednej strony lekko i przyjemnie, ale z drugiej strony zostaje właśnie taka ta zadra, o której mówiłeś, że to nie jest taki film, o którym następnego dzisiaj w ogóle nie myśli, ponieważ ma bardzo dużo, moim zdaniem, ukrytych znaczeń. Między słowami można wiele wyczytać w tym filmie i może, podejrzewam, większość z nas odnieść chociaż jakąś małą część do swojego życia. No tak, można, można przyłożyć jakby historię matki, która mogła nie popełniać pewnych błędów w swoim życiu, do życia każdego z nas, który czegoś mógł nie zrobić bądź, bądź coś mógł zrobić, albo nie, wielokrotnie zastanawiamy się nad swoim życiem, dlaczego postępujemy w taki, a nie inny sposób. No i tak jest tutaj. Ona jakby po latach w, w, stara się wytłumaczyć przed e, swoimi córkami. Albo nawet nie stara się wytłumaczyć, stara się im po hmm. prostu powiedzieć, hmm. było tak i tak. Ale i ona, nie... jest, ona jest zadowolona z tego, jaka jest. I nie miałam na to wpływu. Hmm. Ale jakby nie odbierajmy naszym słuchaczom przyjemności z oglądania e, filmu, jakim jest sierpień w hrabstwie Osycz. I na koniec. Tak. Na koniec e, te, tej, tej, tej serii takiej oficjalnej mamy coś muzycznego z muzyką to jest troszeczkę po w audycji 100 gram popkultury ale ja już wspominałem kiedyś że to jest jakby ta, taka najtrudniejsza dziedzina do omawiania dla osób, które jakby my nie jesteśmy specjalistami w, w mówieniu o, o tych wszystkich tematach ale muzyka jest jakby najtrudniejsza w, w odbiorze zazwyczaj jest tak, że albo się podoba albo się nie podoba mhm. zażarło albo nie zażarło i u nas. Ale w z... tym wypadku u mnie i u Ciebie zażarło. Tak. I, i tu jest inna historia. Jak inż inżynier Mamon mówi, że. mówi, Mówił w rejsie, że lubimy to, co znamy. To tak w tym przypadku yy, jest od pierwszego wysłuchania. Przemierzając polskie dziurawe drogi. Usłysze... Ale to dopiero w... usłyszeliśmy dopiero wczoraj? Tak, dopiero, dopiero wczoraj usłyszeliśmy coś, co, co generalnie nie powinno... Gdyby mi ktoś powiedział, że eksperymentalna muzyka elektroniczna przypadnie mi do gustu, to powiedziałbym, że oczywiście. Ja słuchałam podobne klimaty ci w szkole średniej. Był taki okres, kiedy, kiedy słuchałam właśnie elektronicznej muzyki. Pierwsze moje skojarzenie, gdy rozbrzmiewały yy, kolejne utwory grupy, o której zaraz wspomnę, yy, pierwsze moje skojarzenie było z taką radiostacją, która nazywa się yy, Chili Z. Teraz chyba Z Chili, bo oni tam pozmieniali. No, papryczka Z. Zawsze jak jestem w mieście, to lubię sobie Chili Z posłuchać, bo jest właśnie taki Chili Aucik. I tutaj yy, taka sytuacja adekwatna Jeden utwór, drugi utwór. Żadnego redaktora nie ma, coś jest nie tak, mhm. cisza. Ja myślałam w ogóle w tym momencie, że to koncert leci. A to się zdarza. Trójka Polskiego Radia. Późne godziny wieczorne, generalnie nocne i kolejny utwór, jeden za drugim. Daje nam to do zrozumienia, że to jest jedna i ta sama grupa, bo mamy ten sam wokal. Yy, wokal pani, która nazywa się Klaudia Szafrańska mm -hmm. a grupa, którą słyszymy nazywa się xan Xanax tak, Xanax a... nie Xanax, tylko Xanax Xanax to jest taki lek psychotropowy w ogóle a tutaj yy, w, w nazwie tego zespołu yy, te X -y są podwójne tak, cztery X -y. I, i tutaj po prostu pani na wokalu i facet przed sprzętem elektronicznym, który akompaniuje tej pani, właśnie. Ale trzeba podkady. przyznać, że pani nie dość świetnie śpiewa, głos też, jak mówi, ma bardzo zmysłowy, to jeszcze i wygląda super. Ja A wygląda. jak y, w końcu redaktor powiedział to, to zespół i była rozmowa właśnie z ze zespołem Xenax, to nie wiem jak ty, ale ja poczułam taką dumę, że byłam przekonana na początku, że to jakiś zagraniczny zespół, że to jest polski wytwór. Super. A powiedzieć Ci coś? Tak. Pani Klaudia jest wytworem jednego z talent show. X-Factor. O Boże. Ale no dlaczego, o Boże? Dawid Podsiadło też jest tworem X-Factora. Ale X -factora. wiesz, ja, ja generalnie nie jestem przekonana do tych wszystkich programów i raczej ich nie oglądam. Dla mnie to jest wszystko ustawione i, i robione, robienie show, a nie docenianie prawdziwego talentu. To jest tak, prawdziwy talent sam się obroni czego przykładem jest Monika Brodka, Dawid Podsiadło i tak dalej. No Te programy, wiadomo, mają zarobić na gwiazdy, które siedzą w jury i mają zarobić na siebie, mają reklamą zarobić na czas antenowy, w którym te programy się pojawiają. A później, jeżeli ktoś jest dobry, dostaje klapsa w tyłek. tak? Jeżeli wygrał program, to jeszcze dostanie 100 tysięcy czy tam ileś. No i niestety kajdanki z wytwórnią płytową. No nie wiem, Dawid podsiadł, chyba nie dostał takich kajdanek, bo wydał świetną płytę. Ale Nie, mam za... on po prostu powiedział, że nie, że jeżeli wyda, to wyda po swojemu albo wcale. Aha. On się, a tak na czym musiał wydać płytę? I a... on też zrobił mądrze, ponieważ zrobił nową kasę, z tego co się orientuje, wydał na, na to, żeby zrobić takie swoje jakby miejsce do prób, czyli wyremontowali świetlicę jakąś tam i na zakup sprzętu. No, to tego nie wiedziałem. A, a, a, a słuchałem, czytałem dużo na temat Dawida Podsiadło. I, i, I tu jest właśnie tego typu problem, że zazwyczaj ci ludzie wygrywają, mają coś yy, ciekawego, nie wiem, głos, charyzmy i tak dalej, ale niestety są związani z wytwórnią i już, już później, no nie wiem, na ich modłę robią płytę. Albo jest druga historia. Zazwyczaj są to osoby, które są. W stanie dobrze odtwarzać utwory, nie wiem, Amy Winehouse i innych, innych takich. Są odtwórczy, a nie twórczy. Nie potrafią, jakby się zmierzyć z nowym, gotowym materiałem albo tym z wytwórni, albo stworzyć coś swojego. Tak jak. Tak tutaj... zwane, tak zwane y, kopiarki. <grych> tak. Y, kopia lepsza od oryginału często. Czasami się zdarzy. jest coś takiego charyzmatycznego. Tak, no, ale jest kopią tak, A teraz mówimy o Xanax. Yy, ta formacja, grupa, ten duecik istnieje od dłuższego już czasu. 2000... Powiedziałaś o panie, panu Michale, czy tylko powiedziałaś o pani Klaudii? Bo nie słyszałem. Pan tego. Michał Wasilewski tam kręci gałkami i akompaniuje. On ma nawet jakiś. Ale, ale też świetnie. świetnie się zgrywa w ogóle mu muzyka z, z tym, jak yy, śpiewa, czy też nie wiem, wydaje dźwięki momentami pani Klaudia. Tak. Yy... Co tutaj dodać? 2012 rok wychodzi yy, singiel, 2013 rok wychodzi yy, epka, no i teraz 27 maja 2014 roku Xanax wydał yy, płytę, na tej płycie kilka utworów. Yy, płyta się nazywa Tri Angels, czyli trójkąty. Mm -hmm. Trójkąt i kwadrat. <głos> Idąc tropem Dawida, podsiadło. Yy, warto posłuchać. Może nie każdemu przypadnie do gustu. Yy, ja tak jak mówię, no od, pierwsze, od pierwszego przesłuchania, tak? usłyszeliśmy jeden utwór, yy, gdzieś coś zaskoczyło później kolejny w tym samym klimacie, kolejny, kolejny i, i po prostu jadąc, przemierzając te dziurawe polskie drogi, zastanawiałem się kiedy wreszcie ktoś pojawi się i wytłumaczy mi, kto to śpiewa, dlaczego śpiewa i bum. Naprawdę naprawdę bardzo dobra muzyka. I boom. zaskoczyło. Dobrze, to tyle w tym temacie. Nieważne, napijmy się. Ach, nieważne. Napijmy się. No to dajesz, die of topic, czyli nieważne, napijmy się yy, o wszystkim i o niczym yy, może odrobinę teatru poliżemy pan Szymon Majewski z, Boże, jak yy, ja dawno w nie gwiazda telewizyjna yy, radiowa człowiek, który człowiek orkiestra wsz wsz wsz wszędzie była, nigdzie go ostatnio nie było Telewiz Ale wie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do Telewizja mu się skończyła, yy, radio mu się skończyło, reklamy mu się skończyły, bo za z z zakończyli go w, w telewizji, zastąpili, zakończyli reklamy z nimi, zastąpili go jakimiś animowanymi postaciami, czy, czy, czy nie wiem jakieś takie przebrane, jakaś była reklama Dureksa i takie plemniki chodziły, to teraz takie plemniki w reklamie PKO. Już nie ma, już nie ma mini radki z Szymonem. Tak, już nie ma mini radki z Szymonem, tylko to takie przebrane plemniki, które I, chodzą i, po organizmie. I klony Dody. Klo, klony Dody, <laughs> tak. E, no właśnie, nie było nigdzie pana Szymona. Szymon Majewski od jakiegoś czasu już się udziela w internecie. Już nawet nie wiem, jak to mu wychodzi, bo da dawno nie zaglądaliśmy do niego. E, 13 czerwca 2014 roku zadebutował w teatrze. 13 w piątek. 13 w piątek. Spektakl jego nazywa się One Mąż Show. I w tym spektaklu opowiada o 25 latach znajomości. Tak. One Mąż Show. Nie men. To to one, mąż. one Mąż Show. I, i, i opowiada w, w tym spektaklu o 25 latach znajomości ze swoją żoną i o 21 latach małżeństwa wspólnego. Czyli to poniekąd jest tak, jak pisał felieton do zwierciadła? Tak, i to w ogóle czytałem jakiś wywiad z nim i właśnie powiedział, że, że, że, że, że to była baza do, do stworzenia tego spektaklu. To, że on co miesiąc pisuje te felietony już od dłuższego czasu, to jakby miał, miał z czego wybierać, miał z czego przebierać. A są jakieś recenzje już? Mm, no właśnie nie, bo to na świeżą. Dziś mamy 14, a, a 13 była premiera. Ja myślałem, że może z albo wyniósł na Szukałem, nic nie znalazłem. Na pewno nie było mu łatwo przebrnąć przez to takie główne sito, jakim była pani Krystyna Janda, bo trzeba dodać, że spektakl jest wystawiany w, na scenie teatralnej Och Kafe w Och Teatrze w Warszawie osobą która kręci głową Och Teatru jest Maria Seweryn, mhm. czyli córka Krystyny Jandy i one jakby wspólnie założyły w ramach Fundacji im Krystyny Jandy najpierw Teatr Polonia, a teraz Teatr Och Teatr więc jakby i Maria Severin i Krystyna Janda były tymi osobami, które brały udział w, w, w tworzeniu tego Ale myślisz, że, że ten Mąż Show. One Mąż Show to będzie trochę tak na zasadzie stand-upu? Bo mm. Majeski tam sympatyzował z nimi, prawda? Z tymi stand -uperami. On kiedyś gdzieś występował, ale to był, to był tak zwany roast. Gdzie go tam A zesnałem, w jakim to będzie grillowali. Nie. E, nie wiem, czy pamiętasz, w latach 90., albo to był to chyba przełom lat 90.. Zaczynam i... mówić jak już Nie wiem, czy pamiętasz, w latach 90.. -tych. Bo w ogóle Szy Szymon Majewski, swoją taką m, historię, zabawę z telewizją, zaczynał w takim programie telewizyjnym. Może się mylę, może zaczynało jeszcze wcześniej, gdzie indziej, ale w telewizji publicznej był taki program, który nazywał się Słów, Cięcie, Gięcie. I oni się bawili taką krótką formą, e, różnymi takimi krótkimi scenkami i on się w tych klimatach y, dobrze sprawdzał. A wiesz, że kiedyś myślałam, myliłam e, Jagielskiego i Majeskiego? Myślałam, że to jest jedna osoba w o. sensie, że, y, jak, że Majewski Majeski gdzieś tam wypłynął, to ja zauważyłam, że przez nie wiem dlaczego. To ja Ci powiem, dlaczego mogłaś tak myśleć, że oni razem pracowały, pracowa oni w ogóle wspólnie tworzyli Radio Z. No proszę, bo nie wiedziałam. Tak. Ale wróćmy do tego, o czym chciałem powiedzieć. Szymon Majewski kiedyś taki program współprowadził, prowadził, tworzył, który nazywał się Suwcięcie Gięcie. Takie były właśnie zabawy słowem, zabawy takie półaktorskie. I kiedyś współpracował też z Kanał Plusem. Takie krótkie scenki robił, przeróżne dla nich. Ale nie wiem, czy wiesz, że z, z Szymon Mański Show, ten program, który był, który już później był bardzo żenujący, to wybili się praktycznie wszyscy, którzy tam występowali, bo Szymona. On jakby został wywalony, a natomiast te, te osoby, które aktorzy, którzy odgrywali tych polityków różnych i gwiazdy, gdzieś tam dalej się pną, występują też w filmach, ten Bill Gunn przecież też teraz karierę robi, tak. a Szymon został odsunięty. I teraz od razu przypomniało mi się skąd powiązanie Szymona Majewskiego z, z polskim stand-upem i jedna z osób, która jest mocno zaangażowana w polski stand-up, yy, pisała teksty dla Szymona. Takim copywriterem była, nie wiem kim, wy, wy, wymyślała żarty dla Szymona. <grym>, czyli Szymon to... nie potrafi sam wymyślić żartów? Hmm. To jest zazwyczaj tak. Osoby kreatywne wybijają się, pną się po szczeblach kariery, no ale gdzieś tam po drodze się wyeksploatują i chyba no, nie są w stanie sypać żartami. Myślę, że bardziej tak. to się wiąże z tym, że trzeba nadążyć z tym, że czasy się zmieniają. Co, co innego jest modne, z czego innego ludzie się śmieją i co też trafić tydzień, do młodszych odbiorców. Co tydzień program. Mhm. Tutaj jest presja czasu. Ja podejrzewam, że Kuba Wojewódzki też ma gdzieś tam pisane jakieś gotowce. I... Myślisz? Możliwe, że ktoś mu informacje wyszukuje gdzieś tam. Tak, ma researcherów. Znaczy, no nie oszukujmy się, no to jest wielka machina. A wyobraź sobie e, te wszystkie programy w Stanach Zjednoczonych, gdzie są jakieś tam e, takie e, wieczorne programy. Myślisz, że Oprah też ma. ludzi od tego. Myślę, że oni wszyscy mają ludzi, którzy ich tam... researchują im informacje. za każdym gównem toczy się rzecz. <głos> tak, e, dokładnie. Ale kończmy Szymona Majewskiego, bo rozciągamy się w tym topie. Y, jeszcze zahaczymy o temat muzyczny. Michael Jackson nie żyje od 2009 roku i od tego czasu został wydany już drugi album, y, który nazywa się Xscape i... Y, y, no właśnie. Ale z tego, co ja kojarzę, ten pierwszy album powstał dlatego, żeby spłacić długi, jakie zostały po śmierci Jacksona. Pierwszy album był w ogóle gotowy po tej wielkiej jakiejś trasie, tak. którą w ogóle trasa była po to no, przygotowana. Tak. Ale wydaje mi się, że już drugi i podejrzewam, że będą no kolejne, to już jest tylko nabijanie kasy dla osób, które już teraz są bezpośrednio w to zaangażowane i takie żerowanie na Michaelu sytuacja jest taka słynny magazyn Rolling Stone podaje, że może pojawić się nawet 8 albumów z muzyką Michaela Jacksona jakiś inżynier dźwięku, który pracował z Jacksonem, przyznał, że on miał w zwyczaju nagrywanie wielu piosenek i odkładał je na półkę, nie wracał, widocznie twierdził, że a, to nie jest dobre zresztą wielu artystów tak robiło, całkiem niedawno pojawiła się płyta Johnny'ego Cash'a taka która kiedyś została nagrana, odłożona na półkę i po prostu stwierdzili, że jest słaba, a teraz ją odkurzyli po wielu, wielu latach. Johnny Cash też kiedyś już... kiedyś była słaba, a teraz zarobi kasę. Johnny Cash tak, już nie żyje od wielu lat i ktoś na tym zarobi kasę, a sytuacja z Jacksonem jest taka, że przedstawiciele Jacksona nie powiedzieli ile jeszcze mają materiałów Ale wiadomo, że od czasu jego śmierci Zarobili 600 milionów dolarów Ciekawe, czy coś z tego trafi do jego dzieci To już nie nam o tym osądzać Ale ty wiesz, że jeżeli chodzi o, o jego dzieci To z tego najmniejszego kocyka Blanketa chcą zrobić drugiego Jacksona I tam bardzo, zwłaszcza dziadek ciśnie Żeby śpiewał y mały. Przepraszam, z kogo? Z kocyka? <grym> no blanket, czyli koc On ma na imię blanket Tak? Blanket to jest po angielsku koc tak. Nie wiem, czy to jest jego imię, czy tam. Nie, chyba imię, czy tam tak na niego mówią. Generalnie wszędzie go można spotkać jako Blanket. Natomiast starszy syn po śmierci Jacksona stał się taki jolero i w ogóle się wmawiał tam z aktorkami, piosenkarkami. A córka chciała popełnić samobójstwo i siedziała w psychiatryku. Czyli mamy gorące newsy Ale jakby ze świata mi o to, celebrytów. że. że, że jakby nie powinni się skupić na tym, żeby tym dzieciom pomóc o śmierci tego yy, Michaela. Yy... No, sorry, sorry sweet honey, biznes is business i dziesiąte dni fantastyki, od 27 do 29 czerwca we Wrocławiu, w Centrum Kultury Zamek, Zacz, pojedziemy. odbędą się dziesiąte dni fantastyki. Maciej weź tam na tarasie przygotuj dwa śpiwory leżankę, leżankę i dwa śpiwory I przyjeżdżamy na dziesiąte dni fantastyki nie podejrzewam, że może bym nie narzekał ale pewnie bym się świetnie nie bawił ma zostać zorganizowany ogólnopolski zlot fanów w serialu Gra o Tron ja nie oglądam oraz sagi pieśni lodu i ognia nie czytam tego więc zupełnie nie kręci jedyne co mogłoby mnie ruszyć w tej całej sytuacji to jest to, że gościem specjalnym tegorocznej edycji Dni Fantastyki będzie Andrzej Sapkowski. I tu od razu Ci odpowiem na pytanie, co ostatnio z fantastyki czytałeś? przecież opowiadania Sapkowskiego jakiś czas temu mordowałem w samochodzie. W kafe w, w, w, w Figaro. A, w samochodzie też. I w samochodzie, tak. To był przecież. To tak. było w zeszłym roku. No to, to może być. Prawie dwa lata temu. Mhm. To jest chyba ostat ostatni mój romans z fantastyką dwa Ale lata temu, Sapkowski. Ale Jest że kiedyś bym chciała pojechać na jakiś taki konwent fanów fantastyki, po prostu zobaczyć, poczuć ten klimat. W ogóle, wiesz, przebierają się. Cosplay, tak samo to się jak nazywa masz... cosplay, czy coś takiego. Tak samo jak masz konwenty na przykład ma fanów mangi, anime, to też ponosi totalny kosmos. W Poznaniu jest taki bardzo popularny konwent, który nazywa się Pyrkon. I z tego, co widziałem, yy, przeglądałem jakieś zdjęcia z tegorocznej edycji. Ziemia, ziemnia. ziemnia... Bardzo możliwe, że to od Pyry zrobili Pyrkon. Ale do czego zmierzam? Nie wiem, jakie tam były panele, nie wiem, co się działo, ale wyobraź sobie, że zebrała się grupa ludzi, która miała wystąpienia, jakieś referaty swoje na temat My Little Pony. No co, chcesz fajna bajka? Pozdrowienia dla Macieja. Bo macie jest w klimatach My Little Pony Ale bardzo... Ale ja to też na bieżąco. Rainbow Dash i te inne. To... A to wszystko wynika z tego, że Ty pracujesz z dzieciakami, więc musisz być na bieżąco. Wiesz co jest tak. grane w świecie? My Little Pony. Ja niestety nie wiem. Ale jak na przykład za rok się wybiorę na Pyrkon, to się wtedy dowiem. Ale to na... wtedy będzie o Barbie. Może, może będzie jakieś nowe wystąpienie. I na zakończenie naszej dzisiejszej audycji takiego świeżego newsa znaczy, może wszyscy o tym wiedzą może ja się tylko dowiedziałem, zostałem uświadomiony dzisiaj oglądaliśmy taki program, który nazywa się Księgarnia co tydzień w sobotę można oglądać w kanale informacyjnym TVN24 bardzo jak, fajny program w ogóle. jak się nazywa? Się... Filip Obodziński Tak. i Agata Passent prowadzą ten program gościem dzisiejszej księgarni był Michał Witkowski Mm, aktor wielu polskich książek, który również postanowił pobawić się w kryminały. Ale też bardzo taka postać kontrowersyjna i charakterystyczna. W to już nie wnikajmy. Jego najnowsza książka nazywa się Zbrodniarz i Dziewczyna i pan Michał Witkowski zdradził takie zaplecze. Coś, o czym nie wiedziałem i o czym w ogóle nie pomyślałem. Okazuje się, że polscy, może nie tylko polscy, ale, ale jest taka moda wśród polskich yy, autorów kryminałów, że oni chodzą na sekcje zwłok. I okazuje się, że nie tylko uczestniczą w tych sekcjach jako obserwatorzy, ale również biorą w nich czynny udział. Ale co najlepsze dostaje się później dyplom. Dyplom za udział w sekcji, w sekcji zwłok. Zwł albo za twoją pierwszą sekcję zwłok. <głos> Można sobie taki dyplom później powiesić, oprawić w ramkę. Wskórzaną ramkę. Nie, dobrze, to był bardzo czarny humor z mojej strony. Ale nie uważasz, że jeżeli są takie warsztaty, bo mówisz, że w ogóle są takie zajęcia, żeby były warsztaty, to każdy psychopata idzie sobie na takie zajęcia i później wie, jak rozpadać człowieka albo gdzie uderzyć, żeby, nie wiem, śniaga nie było, tak? No myślę, że w prosektorium to już nie wie, gdzie uderzyć. No, ale wie, jakby widzi objawy takich działań, jak to później wygląda. Wie, jak szukać śladów. Więc moim zdaniem to jest też pożywka, albo dla jakichś takich, nie wiem, osób z różnymi innymi zaburzeniami. A ile razy okazywało się, że ktoś napisał książkę, w którym były opisane... W książkę, książki, w których były opisane szczegóły zbrodni. I przez tą książkę organy ścigania miały jakby czarno na białym. Przecież to jest sprawa, której nie możemy wyjaśnić od czterech lat. Ale też drugą stronę to działa, że y, ktoś to przeczyta, y, postanawia odtworzyć to, co było w książce. Już nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Jak się nazywała książka? Książka nazywała się chyba Amok. Nie jestem sobie w stanie przypomnieć książki, y, o której było głośno właśnie, nie wiem, dwa, cztery lata temu. Książki, w której facet opisywał wiele przeróżnych zbrodni, i okazało się, że, że to on dokonał tych, tych zbrodni. Widzisz. Książka była dość popularna i właśnie przez tą popularność ludzie pokojarzyli fakty. Poczekałem, że pisz książkę i się dowiem, co zmarzowałeś w przeszłości. <śmiech> Dlatego nic nie napiszę. Nic nie powiem, nic nie napiszę. Na zakończenie naszej audycji zaglądam jeszcze na stronę 100 grampopkulturypl na której możecie słuchać naszych audycji, na których możecie z nami się kontaktować, na których możecie wyrażać swoje opinie na temat tego, czego słuchacie. Pojawiły się nowe komentarze pod starymi odcinkami. Jeden z autorów tych wpisów to Hugon Okrutnik, którego serdecznie pozdrawiamy. Arek już odpisał na te komentarze. Pozdrawiamy również Pawła Duraja, który jeden z poprzednich odcinków słuchał przez cały dzień, dawkował nas sobie w odpowiednich porcjach. Pozdrawiamy również Barmana, który także do nas napisał. Pamiętajcie, 100 popkulturypl tam komentujecie bieżące odcinki. Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku, facebook.com, kośnik 100 Popkultury tam na bieżąco możecie śledzić nasze wpisy, możecie z nami się kontaktować, możecie proponować nam jakieś tematy, po które może sięgniemy. To była jak zwykle audycja 100 gram popkultury. Ze mną była Katarzyna. A audycję prowadził Łukasz. Zapraszamy jak zwykle za tydzień. Cześć.